Witam. Na definitywne zakończenie mojej przygody z obcymi sięgnąłem po komiks francuskiego rysownika Louisa Trondheim'a pod tytułem Alien, pisane oryginalnie przez trzy literki E. No, takich obcych to jeszcze nie widzieliście. Komiks wydany przez Kulturę Gniewu pokazuje, co by mogło się stać, gdyby Robert Altman nakręcił film wraz z grupą latającego cyrku Monty Pythona. Oczywiście w sceneriach kosmicznych, jakichś dziwnych światów, gdzie obcy wyglądają czy to jak ptaszek, czy to jak jakiś piesek mały. Czy to jak grzyb z zębami, czy jak jakiś fioletowy kikut z dziesiątkami oczu. Struktura komiksu jest taka, że na kilku kartkach mamy historię jednego obcego, jednego rodzaju, czy też gatunku obcego. Po czym historia ta się kończy i zaczyna się historia innego stworzonka, początkowo zupełnie oderwana od poprzedniej, ale potem okazuje się, że te historiki właśnie przeplatają się jak w filmie Roberta Altmana. I te historyjki są zarówno absurdalne, jak i wzruszające. Są makabryczne, jak i śmieszne. Są nieprzewidywalne, miejscami idiotyczne, humorystyczne. Nawet jest jedna historyjka wręcz romantyczna o jednym obcym, który, no, widać, że ma dobre serce i duszę romantyka. Podbają mu się kwiaty... Podobają mu się gałązki drzew i chce pomóc, chce pomóc jakimś innym gatunkom, ale zawsze są jakieś upłakane skutki tej jego pomocy. No na przykład, kiedy potwór ten chce zasiać drzewo, no to kiedy ono wyrasta, no to jest przyczynkiem do nieszczęśliwego wypadku, w którym inny potworek wybija sobie oczy. Jest tam nawet masakra rodem z filmu Kanibal Holocaust, gdzie niektóre potwory się pożerają. Tak więc w tym komiksie możemy znaleźć wszystko. No nawet jakieś dziwne formy kopulacji obcych. Dlaczego mówiłem o Monty Pythonie? W jednej ze scen autor pobił samą klasykę Monty Pythona, mianowicie scenę z filmu Sens Życia według Monty Pythona, gdzie wielki grubas przychodzi do restauracji i zamawia, no właściwie zamawia wszystko, co mają. Najlepsze jest to, że ten grubas zjada wszystko, co restauracja miała. Oczywiście na deser dostaje miętowy listek, który no właściwie przelewa czarę goryczy w jego żołądku i następuje eksplozja, gigantyczna eksplozja, która obejmuje całą restaurację i wszystkich gości. Następnie zgodnie z reakcją łańcuchową wszyscy zaczynają wymiotować no i scena przeszła do historii kina. Natomiast tutaj... Autor komiksu poszedł w drugą stronę. No, dosłownie w drugą stronę. <śmiech> Jeden z obcych ma pewien y, problem z układem wydalniczym i obcy ten wydala przez całą swoją historyjkę. Po prostu nieustannie wydala. Jakie są tego skutki? No, równie opłakane jak w restauracji z Monty Pythona. Nawet nie. Równie opłakane to źle powiedziane. Te skutki są znacznie większe. One raczej są z filmu katastroficznego Wulkan z Tommy Lee Jeżeli jeszcze nie zachęciłem Was do sięgnięcia pod tę pięknie wydaną, na takim trochę poszarzałem papierze co świetnie koresponduje z takimi kolorami które w popkulturze funkcjonują trochę jako kolory po zażyciu LSD te kolory były obecne w wielu okładkach zespołów rockowych którzy grali na przełomie lat 60 i 70 tutaj te kolory są troszkę bardziej wyblakłe Pomimo, że ja znajduję tam nawiązania, no chociażby do Monty Pythona, to, to wszystko, co jest w środku tej historii, może znakomicie funkcjonować właściwie w oderwaniu od popkultury, od naszej rzeczywistości. Co próbuje podkreślić sam autor. Załączając na początku taki wstęp, w którym informuje czytelnika, że jest to komiks, który naprawdę jest z innej cywilizacji, który on znalazł gdzieś na pikniku, komiks, który jest napisany w zupełnie w innym pozaziemskim języku i tak mu się to spodobało, że on postanowił to wydać i rzeczywiście ta metoda jest kontynuowana ponieważ te potwory ze sobą rozmawiają a rozmawiają ze sobą mniej więcej w takim języku yy, tak to było wokalne przełożenie tego co jest na papierze ponieważ na papierze mamy zupełnie niezrozumiałe znaczki które czytelnik może sobie interpretować dowolnie dla mnie jest to zabieg genialny Jak cały komiks zresztą. Który zapewne nie przypadnie wszystkim do gustu. Ale o tym, czy wam się to spodoba, no to musicie przekonać się już sami. Ja na koniec przeczytam wam tylko, co pewne gazety napisały o tym wydawnictwie. Mianowicie, Kurier Marsjański. No, Kurier Marsjański znany jest ze swoich skrajnych opinii, ale można to skonfrontować z opinią gazety z Jupitera. Tutaj z tyłu okładki takie są wycinki właśnie z tych, z tych periodyków. No, krytyk, który to napisał, no jest znany właściwie w całej galaktyce, więc jeżeli nie ufacie moim poleceniom, to myślę, że po takiej rekomendacji każdy z Was przeczyta Comics Alien. Arrastama, ja, så